Cześć audycja Kadry Ciwoko dzisiaj odcinek 38 naprzeciwko mnie mega wyspany Krzysztof Tymczyński. Dzień dobry, o obok mnie, Andrzej Nowak. Więc e, zaczynamy, jak zwykle, od Miusików i tym razem to ty będziesz więcej mówił. Tym razem wyjątkowo to ja będę więcej mówił. No więc. Mów. E, pierwsza informacja, jaką my dzisiaj przygotowaliśmy, to, to, że Marini będzie robił Batmana. I to będzie, to ukaże, jego twórczość ukaże się w formie powieści graficznej kiedyś I ciekaw jestem jak, jak wyjdzie takie ukazanie właśnie Europejską Szkołą Komiksu, bo Mariniego możecie znać z wydawanego w Polsce Skorpiona czy Orłów Rzymu, jak wyjdzie jego podejście do no, takiej mega, mega ikony komiksu w trykocie. O, można mieć nadzieję, że podejdzie do. E, no, że będzie Fabuła. Także podejdzie do sprawy m, z odpowiednim zaangażowaniem. E, ja, prawdę mówiąc, o mu znam. E, Skorpiona kojarzę, że coś takiego było, ale, mhm. ale nie czytałem. E, natomiast tak mi się od razu skojarzył, skojarzył ten news z, z, z manarą rysującym dla Marvela swego czasu. Nie chodzi mi o słynną okładkę Spider-Woman, tylko te, ten komiks z X-Men który rysował, no i to było takie dla mnie odcinanie kuponów bardzo, bardzo mocne, więc mm -hmm. mam nadzieję, że Marini tego nie zrobi, że, że będzie to po prostu kolejne dobre i fajne dzieło w, w jego dorobku, a nie właśnie, że o, jestem Marini, czu, czu, czu, Batman, nara. Nie, no my, my, myślę, że <śmiech> możemy dostać coś naprawdę ciekawego i może jest w końcu szansa, że dostaniemy coś z Batmanem Detektywem, to też byłoby fajnie. Czytałeś ten, tego Batmana, hmm, co go pisał i rysował, ten co tak ładnie rysuje, Nie. Libre Mecho, e, Noel? Tak, tak. Mi się podobał. No, mi... Znaczy był po prostu... Był spoko. Był spoko. Nie był tylko okej, okay. był, mhm. był spoko. Tak, tak no, to, no przy, przy dzisiejszych Batmanach to, bycie spoko jest, <laughs> jest dużym plusem. Dokładnie. Tak, no, Czy będzie Batman Detektyw? No nie wiem, zobaczymy, bo na, na chwilę obecną chyba nie ma jakoś szczególnie dużo e, informacji udostępnionych o tym. Nie, no o, ale Nie jest że Comic Con w San Diego, więc jeśli gdzieś coś ma się pojawić, to... Już się boję odcinka po komikonie. Naprawdę. Ja Będzie dużo do mówienia, to, to, to, to spoko opcja. E, no i tym kończymy Mariniego. Mm. Jeszcze z Ameryki Dynamite będzie e, robił serię komiksową o Johnny iku, to będzie prequel do filmów. Scenariuszem zajmie się Greg Pak, który ostatnio pisał totalnie o Sam Hulka dla Marvela, a rysować będzie Giovanni Valletta, który swoje prace publikował w Dark Horse Presents, antologii, która chyba kilkukrotnie dostała Einsnera, nie? No, nieraz. nieraz. Bardzo fajnej antologii zresztą, więc być może nie będzie to totalny szajs. No i z, z naciskiem tutaj, na być może. I tutaj znowu kręcę głową. Znaczy, no dynamite, nie? To tak wiesz, już już samo w sobie to trochę... No da, już jest podejrzane. Da, no tak, tak, tak, no, okay. Znaczy, dynamite i licencja już to jest tak, tak to to jest zakorzenione to w jest, twojej głowie. Tak, to jest standard, ale bardziej chodzi mi o to, że um, z, z tymi licencjami w dynamicie jest tak z reguły, że te pierwsze historie, tam wrzucą jakiś fajnych autorów i jest to zdatne do czytania. Jak bąd. Jak Bond. A później przechodzą jakieś no namy Oni tam mają chyba taki koszyk z tymi ludźmi, którzy im tam cisną rzeczy później. I cała seria na łeb upada. I tutaj można wymieniać całą masę po prostu przykładów z Shadowem chociażby, czy Green Hornetem, ale tym Kevina Smitha, który. Zaczął się nieźle, a później to już była, była jazda mordą po asfalcie. Mm. Albo i... w, zły, w negatywnym znaczeniu oczywiście. Do, do, dokładnie bo... tak, tak. I no, okej, okay, fajnie, że, że robią prequel filmu, który jest. No, to jest taki film, który chyba obaj uwielbiamy. Mm -hmm. Kopanie po ryjach, strzelanie, dokładnie. dużo akcji, mało sensu, super, nie. No, I poważny powód do zemsty. Dokładnie. I py pytanie, czy komiks, bo, bo filmy się jednak odznaczały taką mega rewelacyjnym tempem opowiadania, tych, tych pokazywania tych scen, tej dynamiki. I pytanie, czy <ścoughs> dynamite to pokaże w, w jakiś odpowiedni sposób. To tutaj według mnie <śmiech> dużo bardzo zależy od e, walety bo na przykład Cameronowi Stewartowi e, w jego Catwoman. Znaczy, w jego wrysowanej sensie, przez niego kadłumane. Świetnie się udały e, sceny akcji i te wszystkie bójki, niebójki, a przez to, że były te takie malutkie kadry, nie? Wiesz, mm -hmm. pojedynczy mały cios w ryj, kopnięcie w krocze, uderzenie zbicza, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko w takich małych kadrach i czu czułeś po prostu prędkość, która która była w tej walce, więc tu wydaje mi się, że od rysownika dużo zależy. No, ty, tu się zgadzam, natomiast no Greg Pak, ym, on, ma, on jest takim scenarzystą dla mnie z wahaniami. Potrafi zrobić naprawdę fajną rzecz, jak właśnie podobno ten total Osam bo no, no nie czytałeś. No nie czytałem, tak, ale, ale widzę, że zbiera dobre opinie. No ale też potrafi zrobić taką straszną kupę momentami i... No zob zobaczymy czy zawsze musisz pamiętać, <coughs> że Robby Morrison potrafił napisać tylko Nikolaja Dante. Tak, tak. chcę w to wierzyć, że on zrobił tylko Nikolaja Dante. Ale tak, no widać, że ten Dynamite tam sobie szuka jakieś licencje interesujące, ciekawe. Cały czas potrafi coś coś wykopać i, i zobaczymy czy czy to się uda? A powiedz mi, bo znowu ty, ty chyba bardziej sprawdzałeś tego newsa, czy to będzie pierwszy numer za 25 centów? Czy, nie, nie było czy informacji nie, nie na, ta, na... Na, na temat ceny. Uh -huh. bo, bo ostatnio już rzucili Red i Vampirelle za 25 centów, tak? tak w sumie mogliby, nie? Hmm. No, ale... ale tu może licencja kosztowała coś, więc to. No, pewnością... no, nie, nie, żeby Vampirelle nie miała licencji Red Sonia. Chyba, chyba mają jeszcze. Chyba, no. W każdym razie, y, kiedy, kiedy to się ukaże? Czy, czy jest jakiś termin już? Nie. Ale to kurczę. W ogóle. A? A, nie Zatrzymałem się w, tylko i wyłącznie na nazwiskach autorów, żeby zobaczyć. I w sumie trochę się cieszyłem i na pewno sprawdzę y, pierwszy, pierwszy numer, jak się tylko ukaże. Mm -hmm. Nie wziąłem go jeszcze w preorderze, więc może jakoś no a jak już się ukaże w preorderze, to który wariant okładkowy wybierzesz? No pewnie jeden. Alex Ross a, B, C. Negative Zero. A, a może John Cassadey bla, znaczy, Black and White a, Negative. Jest okładka e, zrobiona przez Giovanni Niego, ale to jest, była pokazana w informacji prasowej i wygląda bardzo, e, bardzo ciekawie. Natomiast jeśli i jest też... A, dobra, czyli 6 września jest premiera pierwszego numeru. A to już powinno być w preorderze. No to może zapomniałem o preorderze, to też <laughs> jest jakaś opcja tak okay. naprawdę. Natomiast no wygląda, wygląda spoko, znaczy z okładek, które widziałem. Pierwszą, pierwszy numer na pewno sprawdzę, a później będziemy się martwić. Zastanawiać co dalej, czyli premiera we wrześniu. No to przejdźmy do września. <śmiech> bo wydawnictwo Non-Stop Comics znaczy ujawniło daty publikacji swoich pierwszych komiksów, które wszystkie, wszystkie ukażą się we wrześniu. I e ciekawostka, te terminarz tygodniowy. Czyli dwa komiksy 13 września, dwa komiksy 20 września, jeden komiks 27 września. Znaczy wszystkie Podobno mają być dostępne na MFC, MFC mhm. w Łodzi. Wciąż nie wiemy niestety jakie, są, jakie będą ceny okładkowe. Wiadomo, że będzie miękka okładka bez skrzydełek, ale, ale ceny są jeszcze nieznane. Mają zostać wkrótce podane. No I na ten wrzesień zapowiedziano 13 września Giant Days i Paper Girls, 20 września a przepraszam, Tank Girl i James Bond mają się ukazać w twardej oprawie, mm -hmm. natomiast reszta w miękkiej. 20 września właśnie Tank Girl oraz, oraz James Bond, a 27 września pierwszy tom Rat Queens. I no, mocno zaczynają. Same, no dobra, oprócz Rat Queens to same takie bomby <grych> rzucają na początek. Znaczy Rat Queens pierwszy tom jest fajny i nic więcej. I nic więcej po prostu. To w sensie czas... był drugi, trzeci, czwarty, który resetował? Nie, nie, nie. Drugi, trzeci, jeden zeszyt czwartego, reset i teraz jest kolejna seria, która ignoruje trzeci tom i połowę drugiego, więc naprawdę zastanawiam się, jak, jak non stop komiks z tego wybrnie. Może nie wyda. Może nie wyda. Właśnie to jest chyba naj, najlepsze wyjście, puścić tylko pierwszy tom. <śmiech> nie kupujcie, niech się tak słabo sprzedaje, żeby nie puścili drugiego. Natomiast spokojnie sięgajcie po, po każdą, ko, każdą z pozostałych wymienionych e, serii. Tanger obowiązkowo, Paper Girls obowiązkowo, Giant Days. Nie wiem, ale słyszałem same dobre e, rzeczy na temat tego komiksu. No cóż, czekamy na, czekamy na ceny, na, na podanie cen, jeżeli nie będą jakieś z kosmosu, to myślę, że wydawnictwo spokojnie może się, <śmiech> może się spodziewać całkiem fajnej sprzedaży. Hmm, oczywiście zapowiedzi jest więcej, je, je, nie, ma nie, nie ma odcinka bez zapowiedzi. E, to dobrze, tak, e, to bar bardzo miło. E, Fantasmagorie, e, zapowiedziało Providence Alana Mura. Mhm. No fajnie. I, no? no właśnie, ja nie, nie Je, wiem. Jedziemy dalej. Właśnie ja nie, ja nie wiem, czy, czy tak do końca fajnie. Ja, ja jestem z tych osób, które w, przy tych obecnych dziełach Alana Mura, to tak się odbijamy jako no ściany. Ja jestem w tej samym gronie. więc. Odbijam się dość mocno i, i tak naprawdę od dłuższego czasu mnie żadne, żadne jego dzieło nie przekonało tak na, na dobrą sprawę. E, to poprzed, Ten poprzedni tytuł Mura, e, też z Avatar Press, czyli The Fashion Beast, Fashion a, Beast okay. też, też mi się, znaczy był spoko, no ale kurczę tylko spoko, a nic, nic takiego super urywającego, nie wiadomo, nie wiadomo co. Ale, ale tak, mamy oficjalny debiut wydawnictwa Avatar w Polsce, bo hmm, czekaliśmy na krost, prawda? Od, od planety komiksów e, jednak Fantasmagorie pierwsze. I też były, z tego co wiem było podane, że jeśli się sprzeda to być może będą jakieś inne tytuły Alana Mura i z Awatara ogólnie. Fantasmagorie <coughs> ogólnie w ostatnich dniach się te, tak dość mocno uaktywniły, bo podano informację, że Crazy Cat się już drukuje. Pod Ko jakim tytułem? Cod Krajzol. Zdycham od tego tytułu trochę. A, Ojejku, to tylko tytuł. No tak, tak. E... można żeby komiks był dobry, ale tytuł jest, jest trochę głupiutki. Trochę, trochę narzekałem dwa tygodnie temu, że nie ma nic o kolejnych tomach rozpoczętych serii. No to już się pojawiły informacje o drugim tomie Rachel Rising. E... W tym taka bardzo ciekawa informacja, że do każdego tomu zakupionego w preorderze na stronie wydawnictwa grafika będzie Tak, tak będzie dołączona grafika wykonana przez Terego Mura i jest, jest ładna. E... Co, co tu jeszcze się pokazało tak i ten przedsprzedaż już jest można, można kupić za 69 zł oba tomy jeśli się jeszcze nie miało okazji zapoznać z, tymi, z tym tytułem no i też w, chyba wczoraj tak wczoraj się ukazała informacja że Gory są na Arosie i Bonito więc wszyscy łowcy wielkich rabatów są, są totalnie zadowoleni czekamy na podanie terminów konkretnych Żółwi czy, czy Arczego mm, mm, Żółwie. Tak, żół, żółwie zwłaszcza ale wydaje się że to już będzie już niedługo. I do fantasmagorii dzisiaj jeszcze wrócimy na moment. Mucha Comics z kolei zapowiedziała pier, pierwszy tytuł na przyszły rok. No tak, bo tak, był mogą. I będzie to The, Fade, The Fade Out mm -hmm. duetu Ed Brubaker, Sean Phillips. Czyli to będzie już kolejny tytuł te, tego duetu w Polsce. Wciąż czekamy na Kryminala nas Slippera sądzę, że nie ma najmniejszych szans, ale um, do, dorobek tego duetu co, coraz, coraz mocniej się u nas akcentuje, w tym roku będzie Kill or Be Killed od Nonstop Comics, w przyszłym roku The Fade Out od Muchy. No zapewne, znaczy wi wiadomo, że twarda oprawa, jak zwykle, chociaż nie, nie wiem czemu w ogóle ludzie pytają na, na Facebooku Muchy Komiks, jaka oprawa. Wiesz, Loveless było w Ale to już, wiesz, to Mucha już chyba ze dwa lata temu powiedziała, że już nie będzie publikować nic w miękkiej. Tak przy takich cenach. To Natomiast bardzo ciekawą informacją w przypadku The Fade Out jest to, że wydawnictwo stara się, to nie jest jeszcze potwierdzone, że tak będzie, ale stara się uzyskać zgodę na to, żeby całość wydać w jednym tomie. Co to, byłoby, to byłoby kosmicznie fajne. Ale to byłoby właśnie kosmicznie fajnie, ponieważ w oryginale ten, ta seria ukazywała się w takich cieniutkich wydaniach zbiorczych po, po bodajże 100 stron. I ja o ile lubię komiks w twardej oprawie i w ogóle, to jednak taki, taki zeszycik pogrubiony w twardej oprawie. No tak byś miał dziennicze górczny w twardej oprawie. Tak, no, no niedługo, niedługo dostaniemy zeszyty e, w twardej oprawie. Niedługo dostaniemy e, DC Universe odrodzenie tak, od, od, od Egmontu i to będzie miało 102 strony w twardej oprawie <grydy> DC Deluxe. Powiększony format obwoluta i trochę się boję tego, jak to będzie wyglądało, ale no nie jestem wielkim fanem, żeby tak cienkie komiksy dawać w twardą oprawę, więc trzymam kciuki za to, żeby The Fade Out było w jednym tomie. Natomiast co tu jeszcze? Aha, Taurus. Taurus się uaktywnił i zapowiedział rzeczy na lipiec i sierpień. O tak! No więc oczywiście naj, najwięcej aplauzu i radości zebrała Zapowiedź Żywych Trupów kolejnego tomu 26 już. Przynajmniej patrząc na reakcję na Facebooku <głos》> spojrzałem teraz na przewracanie oczu przez Andrzeja. Nie, bo liczyłem jak bardzo wyprzedziło baśnie. Aha. No, no, no. I, i ciągle leci dalej. Więc e, to będzie tak. 26 tom Żywych Trupów 31 lipca. Wtedy też ma się ukazać e, 6 tom Pusty? Któryś tom zbiorczy Waleriana? Nie, nie, nie, nie wiem, niestety. Tam, jest, tam ma się ukazać te dodatkowe historie, które były, prawda? Krótkie historie. Aha, mhm. czyli to, to będzie jakby tak os Suplement, o, osobno. Nazwijmy. W każdym razie y, fajnie, że Taurus <coughs> przepraszam, reaguje na premierę filmową, która będzie jakoś właśnie 4 sierpnia. Walerian y, i Miasto Tysiąca Planet w kinach, trailery wyglądają obłędnie moim skromnym zdaniem. No, Lubbe są w takiej fajn, fajnej formie może być. Mm -hmm. Czekam na pewno aż się pojawi. Natomiast w, w sierpniu będzie trzynastka, cykl Mystery tom ósmy, będzie Lazarus tom piąty, Jaranko mm -hmm. i nowa seria Pożoga. Mhm. której sobie nie sprawdziłem tak dokładnie, ale ponieważ jest to Taurus, więc mogę tak w ciemno strzelać, że będziemy mieli jakiegoś ciekawego, fajnego frankofona, ale tak jak mówię, nie sprawdzałem, co to dokładnie jest. Przepraszam. W każdym razie to jest zapowiedziane na sierpień, ale bez konkretnego terminu, no więc znowu znowu fajne zapowiedzi od wielu wydawnic. I to na sierpień, wrzesień, lipiec, na jeszcze dalsze miesiące. To zawsze cieszy. Mhm. martwi tylko skąd wziąć na to Kasiurę. I te, te, te, z tym, z tym e, zamartwianiem się chyba już zostaniemy już, nie wiem, na, już zawsze, na zawsze, na zawsze <laughs> dopóki, dopóki nie umrzemy. E, no, Dajcie znać, która z tych zapowiedzi was najbardziej interesuje. Dajcie znać, czy może jakaś inna, którą pominęliśmy, bo tych zapowiedzi było zdecydowanie więcej, a nie, nie wszystkie zostały przez nas tutaj wypisane. Natomiast lecimy dalej i opowiemy sobie troszkę o naszych wrażeniach z obejrzenia dwóch zwiastunów. Jeden, który moim zdaniem był fatalny i drugi, który moim zdaniem był fajny. Jak, jak, jak ty uważasz, co sądzisz o zwiastunie Inhuman? Po latach nadgoniłem Misfits mm -hmm. i, i poznałem tego ziomka, który, który grał w Misfits. Super. I to nie bo wymieniał najpierw pozytywnych, które były w tym trailerze. No nudny, nudny dla mnie, był, znaczy był tak na poziomie pierwszych odcinków Iron Fista na Netflixie. Aha, w takim sensie. Znaczy, no ja wi wiadomo, oczywiście nie można tam oceniać całej produkcji po zwiastunie. Ble, ble, ale to też zwiastun ble, ble, ble, ale można powiedzieć, czy zwiastun w ogóle zachęca do obejrzenia <śmiech> serialu i mnie ten... Tak jak no, w poprzednich odcinkach podcastu mówiłem, że choćby nie wiem co obejrzę sobie The human. No i ten tra trailer sprawił, że nie wiem co chyba nastąpiło, bo, bo już mnie wcale jakoś szczególnie mocno to nie interesuje. E widziałem gdzieś e na Facebooku albo na którymś z forów tematycznych, być może na awalonie, że mm, ocena tego trailera brzmiała wygląda jak teatr telewizji. I faktycznie to wygląda źle po prostu. Znaczy Teatr Telewizji, w sensie, że Teatr telewizji może pokazać. Chodzi ci o jakość nagrania. Tak, także faj, faj, może być fajna historia, świetnie zagrana, ale wygląda to tak. I... Zwłaszcza, że Teatru Telewizji nie kręcą kamerami za a No to już to To otóż przekracza to. budżet tak. w ogóle całego teatru telewizji z dekady. <laughs> Okej, okay. no, no jest tak jakoś sterylnie, jakoś tak dziwnie, sztucznie. W ogóle nie czuć. Nieludzko. No, ho, ho, ho. Mrugnięcie. Tw, tw, tw. Nie czuć klimatu w ogóle za, jakiegokolwiek zachęcającego do, do obejrzenia tego serialu w, w większym stopniu. No, w trailerze wyróżnia się e, właśnie ten Ziomek z Misfits i e, dla większości słuchających nas e, pewnie ten Ziomek z Gryotron. o Tron. E, którym, I no, właśnie po trailerze wydaje się, że znowu gra. Powtórkę postaci z gry o Tron, tylko może nie aż takiego psychopatę. No i oczywiście jest animowany, jak on się nazywa? Lock trap. Lock Joe. Lock Joe. Ta, więc żeby, żeby być shopem w Inhumans i żeby wszyscy, o jaki piesek w ogóle. No, no ma, mam nadzieję, że to nie będzie tak, że wszyscy będą się później jarać tym serialem, bo o, był taki fajny loggowo. No, no kurczę, no, sorry, to był, był fajnie zanimowany, więc póki co to chyba była najfajniejsza część mm -hmm. tego zwiastunu. Meduza wygląda... Nie podoba mi się meduza no, tak, tak. Mi, tak. Mi też się nie, w sensie nie mamy oczywiście nic do samej pani aktorki, tylko do charakteryzacji tej no, postaci. Wygląda jak predator. <laughs> trochę tak, no. I w trailerze ani razu nie widać tych, wiesz, ruchomych, żywych jakby włosów i trochę się obawiam, jak to będzie wyglądało, ponieważ niektóre efekty specjalne z trailera, na przykład ten moment, w którym Black Bolt używa mocy, jest strzępka znaczy, swojej jak, mocy. Jak pierdnął i auto rozwaliło? Tak, dokładnie. no To, to wyglądało tak sobie bardzo. No, no Jest dużo obaw. tak W ogóle Black Bolt wygląda też jakoś tak mało, mało królewsko momentami. Bo nie ma tego kamertonu tak, nie, na nie, czole. Tak, nie, nie ma tej skarpety i, i tych wszystkich rzeczy. Baronza też nie miała ale to akurat wiesz Tak, to, to był akurat plus tego. No generalnie zwiastun mi się nie podoba. No tam widać było owszem parę takich typowo imaxowych zagrywek mhm. że ej, patrzcie nie dość że lecą napisy ej, no kręcimy w standardzie imax też jeszcze pokazują takie specjalne triki imaxowe ale to też jakoś jeżeli coś wygląda biednie to nawet w się wygląda biednie ale... ale fajnie brzmi zazwyczaj ale... imax ma dobre głośniki to im trzeba oddać no, no w każdym razie nawet jeżeli e... Te inhumans ten pierwszy odcinek będzie gdzieś w Polsce w jakimkolwiek kinie w standardzie IMAX to nie, nie ma takiej opcji. Po, po... Ja pewnie pójdę. Okej. Okay. Jeśli będzie w, oczywiście w katowickim imax bo to no, jeżeli będzie Nie tymi, będę tam w Krakowa czy Warszawa, czy... Warszawa Gdańs, Kraków to, to, to, to nie ma takiej opcji, no. Natomiast e, drugi trailer to netflixowe do a dobra Netflix. dobra nie jeszcze trzeci trailer dobra mów mów no, bo... jeszcze był e, zwiastun filmu który zaczęliśmy w sumie przez przypadek bo był e, był w polecanych po tym jak Inhumans obejrzeliśmy mhm. e, i to był foreigner foreigner z Jackie'm Chanem i Piersem Brosnanem i, a, i to był najlepszy trailer jaki widziałem teraz znaczy w sensie w, w ciągu ostatnich nie wiem, czterech godzin kiedy <głosy> <To, to głosy> okay. nagrywamy ale tym prostym człowiekiem, jak widzę Jackie Chana to, to oglądam zwiastu i, i na, na ten film czekam i podobał mi się bardziej od Inhumans. Okej. Okay. natomiast y, Death Note Netflixowe? Też widziałem zwiastu. No to opowiadaj, opowiadaj. Podoba mi się głos Ryuka, bo Zielony Goblin ma idealny głos, żeby, żeby być Ryukiem. Um, nie wiem czy mnie martwi to, że nie widziałem twarzy Ryuka, bo Chociaż w sumie... Mi się to bardzo podobało. Wille, właśnie. Tak, tylko boję się, że zobaczę go w filmie i wybuchnę śmiechem, bo Willem Dafoe wygląda w sumie jak i wygląda jak Ryuk. W sensie ma taki rozstaw w oczu. Tylko Steve Buscemi jeszcze mógłby grać o Ryuka. Ten to dopiero ma taki rozstaw w oczu dziwny. Mhm. O, no, natomiast... Mm, mi się mega podobało właśnie to w tym zwiastunie, że nie pokazali tego Ryuka jakoś tak od razu dosadnie, tylko on się tam zawsze... Nie, gdzieś... to, to bardzo doceniam. Tak jak, mhm. tak jak w pierwszym Obcym, to że w sumie widzisz że zawsze obcego w kawałkach, tak naprawdę, nie? Tu ogon, tu kawałek głowy, tu jakieś szpony, tutaj trochę ryja, natomiast nigdy nie widzisz go całego i to budowało ten, ten strach przed tą postacią, nie? Mm -hmm. Natomiast wracając do, do Death Note um, obawiam, <ścoughs> bo, bo trochę się obawiam, że z takiej całkiem fajnej detektywistycznej historii, jaką był Death Note, a mówię tylko i wyłącznie na podstawie anime, bo mangi nie czytałem, to, to, że zrobią z tego nastoletnią historię o zemście na ludziach, którzy cię kopali w szkole. No, faktycznie ten trailer tak mógłby to tro tro troszkę to sugeruje. No I ja, ja z i kolei... Trochę się obawiam o Ela postać. I nie dlatego, że jest, że, że, że jest czadny istoty, i, e, bo mam to całkowicie gdzieś, natomiast, że, że wygląda jak postać wyjęta z, z gry Watch Dogs po prostu jak taki hacker hipster mhm. i jeszcze ku... znaczy, to, to, że kuca, to doceniam, że, że, że zostawili to kucanie. Mhm. No ja właśnie z Dead miałem do czynienia z kolei tylko mangowo i tylko do momentu, w którym rzuciłem to w cholerę, bo mnie znudziło. Czyli gdzieś w okolicach czwartego, piątego tomu, nie pamiętam dokładnie. No ja i... anime też nie skończyłem, też w jeden moment mnie już znudził. Znaczy, bo, bo ja z Dead miałem także że o... To był ten moment, w którym postanowiłem sobie wracać do mang. No i zapytany, zapytałem, jakie mangi w miarę krótkie poleca, ludzie polecają, żeby tak sobie ogarnąć właśnie jako, jako powrót do, do tej gałęzi komiksu. No i Death Note się non stop powtarzał. Więc sięgnąłem sobie po parę pierwszych tomów z biblioteki książki. No i po prostu okej, okay, pomysł fajny. Początkowe, pierwszy tom fajny, a później, jak po prostu oglądałem, już czytałem te tysiąc ileś tam stron szachów pomiędzy głównymi bohaterami, czyli Elem i hmm, e, tym drugim Kira. Kira, o właśnie, no to nie no, w koniec końców po prostu mnie to znudziło. A im mniej Ryuka było w tej mandza, w pewnym momencie on tam po prostu tylko sobie tam chodził gdzieś w tyle i żar to... to dużo jabłek było w zwiastunie. W sensie tak. Za każdym razem, jak był rygł w zwiastunie, były też jabłka, to było fajne. Mm -hmm. I manga mnie no, niestety szybko znudziła, nie dokończyłem jej. No, no, po zwiastunie widać, że jest to inna historia, to nie jest jakaś totalnie przeniesiona z mangi Fabuła jeden do jednego, tylko są oczywiście zmiany. Ale, ale zwiastun wygląda zachęcająco. Zawsze się tak zastanawiam, czy wiesz, jak. Co, coś takiego jak z Ghost in the Shell, miałem, że jak Amerykanie biorą się za japońską rzecz i będą próbowali odtworzyć na Hama ten o, japoński klimat tej opowieści, no. to, i to wyjdzie strasznie sztucznie. W goście było parę takich momentów, gdzie wiesz, odwoływali się do tej mangi i to bardziej wyglądało na to, że ej, patrzcie, czytaliśmy nie? niż miało to jak, jakikolwiek e, większy sens. No i trochę się właśnie też tak obawiam, że. W tym w Death będą takie momenty, gdzie z, zrobią jakąś scenę pro, prosto wyjętą z mangi i będzie to tak wyglądało średnio, ale, ale i tak jestem zainteresowany na tyle, żeby sobie ten serial obejrzeć, bo o ile po zwiastunie Inhumans ten, ten cały um, te całe moje jaranko się te, tą produkcją po prostu upadło i chyba już nie powstanie. Tak Dead Note'em się praktycznie w ogóle nie interesowałem aktorskim, a teraz pod tym nie, jak najbardziej jestem zainteresowany. Tylko to będzie film, nie serial, prawda? Czy serial? Bo tam było Netflix Original Film. Aha. Ojej. To to, to, znaczy, jest, mi się to, wydaje, to jest film. To, to tym lepiej. Raz obejrzysz i z głową. Dobrze, to, ale to, to, to teraz mnie zmartwiłeś za to. To przy... już nie jestem zainteresowany. nie, ale po prostu teraz. Dobra, to sprawdź szybko na Facebooku, czy tam gdzieś tam, czy to jest film, czy to jest serial. Bo jeżeli to jest film, to teraz muszę się zastanowić, jak oni chcą tą całą fobułę upchnąć w jeden film. Chyba, że zrobią po prostu Death Note 2, 3, 4, 5, 7, 8 po... w przypadku sukcesu jedynki. No, sprawdzam, sprawdzam. Spokojnie. Sprawdzaj, sprawdzaj. No manga jednak miała trochę tych tomów tak. Miała? Ciężko by to było upchnąć, jako nawet, nawet gdyby film miał mieć 3 godziny, to, to wciąż jest to... Zapowiedź oryginalnego filmu z serwisu o, Netflix. kurde, czyli to film. No widzisz, <grym> dobrze, dobrze, czyli, czyli film. No to w takim dobra, wciąż jestem zainteresowany tymże filmem jak najbardziej, ale z małymi obawami, jak oni to rozwiążą. Czy... No właśnie i, i, i tu mi chodzi o to, żeby to nie była, wiecz, teenage punishment drama. Mhm nowy gatunek muszę go opatentować, że, żeby, żeby nie zrobili po prostu ile było tomów mangi no tyle eee, zróbmy coś nowego tak bo no, dadzą to peterowi jacksonowi to zrobić trzy razy więcej to by, to by było naprawdę nie dobra okej okay, okej okay. ale tak film death note zwiastun i sobie z, pe, z pewnością sprawdzę no to co przejdźmy do komiksików tak Ura, w końcu. A, u, <laughs> Dobra. Yeah. E, zaczniemy od... E, Wyniku jed... głosowania Vox Populi Vox Day. Wynik e, Widdy Carpediem, e, e, Doom Patrol. Pier, pier, pier, <laughs> pierwszy i jedyny obcęzyczny komiks w dzisiejszym odcinku. Duma. Znaczy bez polskiego wydania. Tak, tak, bez no w sensie takim. Ja mam wydanie zbiorcze w rękach. Andrze A ja mam zeszyciki. Andrzej ma zeszyciki i ja chcę wyrzucić wydanie zbiorcze przez okno i chcę zeszyciki. Za zacznijmy od tego, co, co, czego nie ma w wydaniu zbiorczym. W wydaniu zbiorczym, tak, nie ma e, naklejki, która jest, która jest na e, okładce pierwszego numeru. Pod, możecie gyros oderwać i pod spodem jest kosmos. Co, co odkryliśmy w sumie przez przypadek, bo ja go odbierałem chyba w Łodzi w zeszłym roku, nie? Tak. Później siedzieliśmy i stary, a tu jest napisane odlep. I odlepiliśmy było. Wow. Tu jest wow. naklejka. No to tak, to tak. był kosmos. E, ha, no to kosmos. E, e. E, I um, nie ma kolorowanek z bejnem. Tak, to jest skandal. To jest absolutny skandal. Od e, chyba trzeciego tomu. Boże, od trzeciego albo czwartego zeszytu, na końcu zeszytu, oprócz takich informacji o postaciach, które się pojawiają w komiksie, nie tylko, bo też pojawia się Keith Carson, Mother Panic i Shade, są kolorowanki z Bainem, jest na przykład Bain w kostiumie z maską z komiksów, który ma czapkę kucharza i podrzuca ciasto do pizzy i jest napisane Molto Bane. To jest skandal, że tego nie ma w wydaniu zbiorczym. W wydaniu zbiorczym nie ma też w większości, znaczy w większości, nie ma dużej ilości wariantów okładkowych też z tego co zauważyłem. To dowiedzieliśmy się o tym tylko i wyłącznie dlatego, że oprócz pierwszego numeru wszystkie, które mam są wariantami? I nie ma ich na liście w komiksie, Krzyśka. Tak, w, w wydaniu zbiorczym jest... E, Teraz ja trochę podważam, czy to są prawdziwe warianty, czy mi chłopaki sprzedali jakieś ksero, które sami rysowaliście. Tak to zajebiście rysujecie. Nie, w, ka w każdym razie w wydaniu zbiorczym jest e, posłowie, e, posłowie Gerarda Weja. E, jest sześć okładek wariantowych, dwa pinapy, coś o postaciach troszeczkę, tam tro parę szkiców i, i nic, nic poza tym. Więc no, wydanie zeszytowe jest bogatsze, jeśli, tak, jeśli no chodzi o to. Jest tam, też bogatsze w reklamy, ale... To... Jest tam, ale, no tam, masz przynajmniej kolorowanki z bejnem, ja nie tak, mam. No. I masz naklejkę. Natomiast sam komiks, Yy, wspominali... jest wspominaliśmy wspominaliśmy jakiś czas temu o pierwszym numerze, tak? Że, że wszystkie, yy, wszystkie serie z Young Animal sobie przeczytaliśmy po pierwszym yy, po, tylko po jednym numerze, znaczy ja później od razu siadłem na wydania zbiorcze, ty zbierałeś dalej. Ja zbierałem Doom Patrolkę like, w Carsona. Y -hmm. No i ten pierwszy numer był taki what, ale w pozytywnym sensie. No i po e, zakończeniu w bólach pierwszego story arku, bo on się rodził w bólach. Te, te kolejne numery się opóźniały przesuwały. Pewnie te kolorowanki są tak na pocieszenie albo coś w ten No i w końcu się ukazało wydanie zbiorcze brick by brick. No i co można powiedzieć dalej jest fajnie w taki pozytywnie zakręcony sposób ale e, ale musi być to ale. Tego komiksu moim zdaniem nie dało się czytać w zeszytach tak na dobrą sprawę. Powiem ci, jak się wycwaniłem. Mhm. Jak mi przyszło sześć numerów, to nie przeczytałem. A, dopiero tak. Ponieważ y, konstrukcja tej historii jest taka, że czytając ją co miesiąc, co, co, co moment, w którym ukaże się kolejny numer, no, byłoby to ciężkie, bo tam nie, niektóre sceny z pierwszego numeru nabierały sensu w piątym numerze albo gdzieś tam pojawia się postać, która rzuca cegłami i dopiero dwa numery później ta postać coś robi konstruktywnego, o ile to ona oczywiście, bo też do końca nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jest tu dużo takiego pozytywnego szaleństwa bardzo fajnie narysowanego, moim zdaniem. Tak, tak jest. Ni jest. Ni Nick Derrington, tak jest, jest bardzo fajnym, dobrym wyborem, jeśli chodzi o, o tę serię. Y Świetne y rysunki są, to, to trzeba przyznać. I y y też y jakby y paradoksalnie spójność całego tego świata, że już jesteś w takim trybie, że świat zrobiony z... Y Świata rozrywki, który jest w ambulansie, gdzie pojawia się flex mentalo i stworzony. Pamiętasz ten moment, w którym ten stworek wysuwa, wysuwa sobie szufladę y, z brzucha mhm. i ścianki szuflady są z mięsa? Tak, tak. To też było dość specyficzne, ale myślę, że to jest normalne w tym świecie. Latający w kosmosie ambulans, który ciągnie za sobą tęczę też jest normalny w jest tym świecie. I dziewczyna wchodząca do sklepu z komiksami, które są tylko i wyłącznie o niej. Typu Denny Man, Tales of From the Deny, czy mój, mój ulubiony Spider Den. <głos> Spider-Man. Tak, Deny, Quest, Dungeons, and Deny. Tam bardzo, bardzo fajnie. Dan Hammer o bardzo, bardzo 80 tysięcy, bardzo mi się podobały te takie szczególiki. Natomiast, mo może, w sumie, powiedzmy coś o, ogólnie o fabule. Bo po pierwszym zeszycie było, e, mówiliśmy, że tam dużo wątków zostało tak zarysowanych. I w sumie są dziwne, ale interesujące. Właściwie, fabuła e, pierwszego. Pierwszej całej historii, moim zdaniem, sprowadza się do. Mm, ponownego zjednoczenia. Tak, do, do, do takiego właśnie ponownego powstania. Doom Patrol, częściowo przypomnienia sobie tych postaci, hmm. o, ale też jeszcze nie w sumie nie mamy mm, i to, to mnie akurat cieszyło, nie ma wepchniętych originów wszystkich na siłę wszędzie. Tak, tak. Nie, mi się z kolei bardzo podobało to, że mm, na przestrzeni każdego numeru, praktycznie jest tylko jedna strona z naisem kolderem, który on to jest, po prostu To są bardzo, bardzo robi. niepokojące strony tak. dla mnie tak. często. I to wykorzystanie tej onomatopei e, z muchą to też, też jest bardzo fajne, tak, tak. zasugerowane kilka stron wcześniej z tego co widzę. Mhm. i to jest, to jest bardzo fajne, że są, jest po jednej stronie chyba w każdym zaszycie, albo nawet nie w każdym. Chyba nie w gdzie każdym. jest what's going on with Niles Calder i on po prostu siedzi i robi rzeczy. No i tam jak... też było who are you, Niles Calder. Tam, i... są, są to dziwne rzeczy. A jak się pojawia wspomniany, to Cliff go dementuje, że jest paskudnym megalomaniakiem i nie można mu ufać. Mhm. Generalnie całość czyta się fajnie, ale właśnie jako całość, bo tak jak je zbierając to w zeszytach wydaje mi się, dobra, zaczynam troszeczkę rozumieć, dlaczego Doom Patrol miał i w ogóle wszystkie rzeczy z Young Animal'a mają tak wielkie spadki sprzedaży z numeru na numer, które są smutne, bo to może oznaczać, że te serie dość szybko padną. A od do web, Umbrella Academy się pojawi w Polsce, nie? Tak, tak. Też od Fantasmagorie. Tak, no to też warto zwrócić uwagę. A nie mówiliśmy dwa tygodnie temu? Chyba mówiliśmy. Chyba jest taka opcja. No, no, no właśnie. E, <grym> e, tak, tak, bo przecież wystrzeliłem z tym hasłem, że on ma przyjechać... A, do, tak, tak. bo przy... on jakiś koncert miał mieć że, że, że miał przyjechać do Polski, a to się okazało, że mam nieaktualne dane o jakieś pół roku, więc sorry, e, wracając do Doom Patrol. E, tak. E, tak jak mówię, to troszeczkę rozumiem ludzi, od, którzy od, odeszli tak mocno od, te, od tego tytułu, jak i od każdego innego z, z, z Young Animal. No w, można się zgubić bardzo szybko. Tak, zeszytce, tak nie? właśnie. Czytając to w zeszytach, jest, jest bardzo ciężkie. To Znaczy, no nie bardzo ciężkie, ale jest to ciężkie w lekturze. Gdy czytasz czwarty czy piąty zeszedł, nie masz zielonego pęcia, do czego to prowadzi i czy w ogóle do czegoś to prowadzi, no to jest y, robi się to problematyczne. Na szczęście właśnie w wydaniu zbiorczym, tym takim biednym, pozbawionym dodatków i naklejek w wydaniu zbiorczym, to te, czytając tą historię tak na raz, y, no można ją w pełni dosyć, nawet trzeba ją w pełni dosyć, bo y, okazuje się po przeczytaniu całości, że Naprawdę tutaj na wszystko był pomysł, nic tutaj się nie dzieje przypadkowo. No i, no i kurczę, no, nie, nie spodziewałem się, że ten Gerard Way tak wybrnie z tego wszystkiego w tak satysfakcjonujący sposób, ale się udało, ale się jak najbardziej udało. I no cóż, no, no czekam na kolejne numery. Z, te, z tego co mi wiadomo, tam jest taka jakaś mała przerwa wydawnicza w tym mhm. patrolu żeby prawdopodobnie Nick Derrington miał czas trochę porysować więcej, bo miesięczny, miesięczny deadline mu zdecydowanie nie leży. No i więc na ten drugi tom trzeba będzie troszkę więcej poczekać, ale, ale no, po, po lekturze pierwszego tomu jak najbardziej chcę poczekać na, na ten drugi tom, bo i właśnie Robotman i Pan w bandażach, no, zawsze zapominam, jak on się nazywa. Ja, ja zapominam imion wszystkich, którzy te tam są. Mhm. Kapitan któryś tam. Dobrze, w, ka w każdym razie i te stare postacie z, D z Doom patrolu y są przedstawione bardzo fajnie i te nowe postacie, właśnie De De Deny, czy. Y y czy, czy y jak ona się nazywa? Ke Casey Brinki. Mhm. wszystkie są na, na tyle fajnie przedstawione i pokazane, że zresztą y nawet y to. Pokazanie supermocy Casey było naprawdę zarobistym momentem, bo jej supermocą jest prowadzenie ambulansu, prawda? No tak, ale to była bardzo. Bardzo pożyteczna rozpadnie. supermoc, tak naprawdę. I fajne jest to, że. Negative, man. o właśnie, dziękuję. I, I bardzo fajne jest to, że pomimo tego, że większość wątków tu się już rozwiązała w tym pierwszym tomie, to jednak jest coś na kolejne numery, bo i ci ludzie kryształy i te ludzie masło i w ogóle wie, kurczę jak to dziwnie brzmi jak się o tym mówi, ale no, no nie wszystko tu zostało jeszcze właśnie wyjaśnione i też te, te strony z tym, z tym założycielem Dum Patrol'u, one chyba sugerują, że on w końcu się pojawi w jakimś, w jakimś mocniejszym udziale. No i fajnie, że że ten jak Animal powstał, bo po, powiem tak, że czytałem już też Mader Panic wydanie zbiorcze i też było fajne i e, Cave Carson z tego co mi wiadomo cały czas jest spoko. Jest fajnie, no. więc, to akurat da się czytać zresztą na, Naprawdę fajne fajnie jest to, że ten jak Animal powstał, że, że sobie funkcjonuje. E, oby, oby jak najdłużej, oby jak najwięcej i e, oby wszystko było w takim poziomie jak, jak pierwszy tą Doom Patrol, bo, no Naprawdę bardzo fajnie się mhm. czytało. Bardzo jest fajnie. Zdecydowanie bardzo udany imprint i jak mieliśmy trochę obawy przy, przy jego starcie, czy, czy da radę, um, taki klimat właśnie Gerarda Waya głównie nam kojarzącego się z Umbrella Academy, czy Darada się to włączyć jakoś w te postacie z DC. Mhm. Często też stworzone na nowo postacie z DC, tak jest. a jednak wyszło, wyszło super. I tutaj też jeszcze chciałem powiedzieć, że um, dużo osób mówi, że ten Dumpatrol Patrol czyta się tak trochę jak taki teledysk reżyserowany przez Gerarda Weyan. No, że, no że... Ciężko żeby nie patrząc na jego... Tak, tak, na jego muzyczny dorobek, ale właśnie mówię, że naprawdę <coughs> czuć to, to takie muzyczne zacięcie jego, w jego twórczości, i to jest kolejny plus tego komiksu, że mega mi się podobały te wszystkie odwołania do Morrisona, chociaż... <coughs> oj, przepraszam. Chociaż trzeba znać ten, ten Dum Patrol Morrisona, który jest dużo bardziej porąbanym komiksem, ale... No, ale... jest takim przystępniejszym Morrisonem, jeśli chodzi o um, abstrakcje pisanych <coughs> przez siebie dzieł. Mhm. Więc, więc to wszystko też było takim dodatkowym plusem, jak się, jak się udało wyłapać, to, to była zawsze ta radocha i no, no fajnie się spędzało czas przy czytaniu tego komiksu i bardzo chciałbym więcej. I z tego miejsca chciałbym przeprosić osobę, która głosowała na Alieny, bo stwierdziła, że o Doom Patrolu i tak nie powiemy nic złego. No, no sorry, no po prostu się nie dało nie powiedzieć nic złego. Ale Alieny jeszcze będą. Tak, Alieny na pewno w następnym y, odcinku. Natomiast e, przejdziemy teraz do wydawnictwa Team of Comics. Przej Przechodzimy i zaczniemy od wagi ciężkiej, od y, klatek Dave'a Mackina. I to jest komiks, który no, przerabiałem go chyba na 6 razy. Tu jest 500 stron i to jest 500 stron Dave'a McKina w czystej postaci, więc to tego się nie da. Tego się po prostu nie da przerobić na raz. To jest y, ciężki komiks, y, pod nie tylko wagowo, ale również y, tematycznie można powiedzieć. Y, ale y, jest też taki, można powiedzieć, tro trochę... Trochę, w, zwie, trochę mylący. W, w jakim sensie mylący? W, w takim, że o, no mamy tą główną fabułę, która w trakcie czytania, ona się wydaje być po prostu cholernie prostą fabułą. A taka nie jest tak naprawdę. I mm, to, nikt to, się tego nie spodziewał i, i, pod tej I to wszystko trzeba tam z tych kontekstów i e, takich wstawek wyłapywać. Ponieważ e, na pierwszy rzut oka mamy tutaj taką e, w miarę prostą historię niespełnionego malarza. On się nazywa Leo Sabarski, który się wprowadza do kamienicy szukając natchnienia. I tutaj po prostu poznajemy jego, poznajemy jego sąsiadów. Widzimy jak to, toczy się ich życie i jego sąsiedzi to są tacy bardzo nietypowi. Mamy na przykład pisarza, który napisał bardzo kontrowersyjną książkę i teraz po prostu ukrywa się przed ludzkością na, tak długo, że praktycznie zapomniał jak wygląda świat zewnętrzny. Mamy muzyka, który odkrył, że potrafi grać na kamieniach i no jest, to, jest, to takie, jest to taka dość dziwna osoba, ale interesująca. Jest na przykład samotna pani, ona się nazywa Fetterskill, która wypatruje powrotu męża, który ileś lat temu wyszedł na spacer i nie wrócił. I na, na pierwszy rzut oka mamy po prostu, no dobra, może niezwykłych ludzi, tylko dość niezwykłych ludzi z dość niezwykłymi problemami, ale wszystko przedstawione tak jakby, jakby przystępnie. No ale to jest właśnie Dave McKean. I tutaj co moment pojawiają się jakieś sceny, które mają ukryte znaczenie i nie zdziwię się jeżeli po prostu nie wyłapałem albo nie zrozumiałem wszystkiego tak jak powinienem to ogarnąć, bo, bo to, jest, to jest ciężka lektura, i ale, ale naprawdę satysfakcjonująca. Bardzo mi się podobało to, że chociażby sam początek tego komiksu to jest, to jest proza, to jest kilka wierszy. Znaczy, wierszy. Są tu i wiersze, są tu, są tu i krótkie takie opowiadania, dopiero potem zaczynają się, zaczyna się właściwy komiks, który też jest fajnie przedstawiony, bo pierwsze takie powiedzmy 20 stron jest z perspektywy kota pokazane i dopiero potem przechodzimy do, do Leo Sabarskiego i to przejście jest też takie bardzo fajne, bo nie wiem czy... McKinsey zrobił to celowo, czy nie, ale ja już wierzyłem, że ten Kod będzie głównym bohaterem komiksu i nagle jest takie przejście, które bardzo fajnie wyszło. Hmm, oczywiście, e, gdy skupiamy się na poszczególnych postaciach, ponieważ to nie jest tylko historia o, o Leo Sabarskim, tylko też jest bardzo dużo momentów poświęconych tylko i wyłącznie tym postaciom, e, które mieszkają, żyją obok niego. Zmienia się styl graficzny, zmienia się użycie, no tutaj trudno mówić o użyciu kolorów, ale na przykład pojawia się więcej takiej bladej zieleni, pojawia się więcej czerni albo więcej białego. Jest rewelacyjna scena z właśnie panią, z tą sąsiadką, która wypatruje powrotu męża, to jest... Pani Fetterskill jest ta, taka scena z nią, która ciągnie się, już rzucam okiem, ona się ciągnie mniej więcej 20 stron i to jest jej monolog o tym, o, o, ty, o jej mężu. Ona opowiada cały czas o jej mężu i dopiero gdzieś tam pod koniec się okazuje, że ona rozmawia z papugą, a ta papuga jej odpowiada. i. Yy... No jest to, jest to takie powiedzmy szokujące, zaskakujące o bardziej, ale bardzo fajnie przedstawione, tak jakby można powiedzieć naturalnie wszystko się toczy. No, no, generalnie ty, te, tego drugiego, tego trzeciego dna jest tutaj naprawdę dużo, są postacie, które tak naprawdę przez całe, całą długość e, trwania e, klatek nie do końca wiadomo kim są. Później się wyjaśniają, jak, jaką rolę pełnią, ale dalej nie wiemy. Limonis są skąd się wzięli? Jest, to są takie dwie, dwie postacie, które chodzą cały czas w płaszczach, takich ciem, ciemnych kapeluszach. One się wydają trochę jakby z innego świata. I to jest też właśnie takie, takie dość interesujące. Bardzo fajnie jest pokazana muzyka w, w tym komiksie. No Naprawdę jest, jest bardzo dużo takich momentów, które są, są rewelacyjne zarówno graficznie jak i, jak i stylistycznie pod kątem narracyjnym właśnie teraz sobie na przykład otworzyłem na scenie w której jeden z, jeden z bohaterów podchodzi do wielkiego kamienia i zaczyna na nim grać i to jest, to jest mega dobrze interesująco pokazane oczywiście są, są też takie ciekawe wstawki które tak na pierwszy rzut oka trochę są tak z niczego się pojawiają. Teraz właśnie sobie na przykład otworzyłem na takiej wstawce, gdy ma, utworzone z kolarzy zdjęć, gdzie matka opowiada córce bajkę o królu budującym wieżę, trochę przypominającą wieżę Babel, ale to tam nie, nie do końca o to chodzi, nie, nie chcę dużo spoilerować. I ta historia jest tak wpleciona w okolicach 400 strony, Mhm. I tak na, na pierwszy rzut oka w ogóle nie wiadomo po co ona tu jest, ale to też bardzo szybko e, z, zaczyna nabierać sensu, później e, już pod sam koniec te, te wszystkie wątki takie zarysowane bardziej lub mocniej się fajnie splatają, e, całość jest, jest naprawdę super i ten kot, który, o którym wspomniałem, ten który pojawia się na początku komiksu i przez moment się wydaje, że będzie główną postacią, on cały czas gdzieś tam w tle jest. Tam gdzieś nawet do końca nie, nie, nie jesteśmy nawet pewni, czy on jest na pewno kotem, czy to może jest jakaś personifikacja czegoś, czegoś innego. Więc tych niedopowiedzeń, tego zmuszania czytelnika do, do refleksji, pomyślenia, do myślenia jest, jest naprawdę tutaj bardzo dużo. Mega mi się to podobało, że wiesz, to nie jest taki, taki komiks, przy którym wiesz, usiądziesz... Przerzucisz 15-20 stron, i, i, i, lecisz, i lecisz dalej tam bez żadnego zastanowienia się czy refleksji. Tylko tutaj Dave McKinney fajnie nas, z jednej strony nas prowadzi yy, przez, przez, ten, yy, przez ten tytuł. Yy, no, sprawia wrażenie, że jest to dość lekka lektura ale bardzo szybko wrzuca nas na taką głęboką wodę i no, jestem dość mocno przekonany, że, że nie wszyscy się odnajdą w, ty, w tym tytule. Nawet jeżeli fabularnie klatki Was nie przekonają, to graficznie powinniście naprawdę da, dać szansę, bo, bo jest to wybitne dzieło, ale ja z kolei jestem wielkim fanem Dave'a Makina. Pictures z Tick, swego czasu wydany przez Egmont. Do dzisiaj trzymam w domu na półce, na takim honorowym miejscu. Chociaż z tego co słyszałem, strasznie słabo się to sprzedało wtedy Egmontowi. Klatki. Aha, to tu... też są, on jednak tworzy komiksy dość trudne w odbiorze, tak, prawda? Tak, no, bardzo, bardzo trudne. Tro, troszkę się tak naśmiewałem, że na okładce jest Batman, to jest, to jest kod, to, to jest ten kod, tylko ma takie ludzkie cechy i to też już też daje troszkę do myślenia. To zmienia go w Luftmyszel. Tak, zmienia go trochę w Batmana, ale to, to tylko takie e, głupkowate skojarzenie. E, na pewno duży szacun też dla wydawnictwa za to e, za to tłumaczenie, e, bo w, w, bardzo wyraziście te postacie się wysławiają. Na przykład właśnie ten, ten muzyk, który potrafi grać na kamieniach, on mówi z błędami i to, to jest cel, oczywiście celowy zabieg i też daje takie, takie poczucie jakby tego, że on mówi inaczej troszeczkę niż inni. I przemyślenia, spostrzeżenia tych, tych poszczególnych postaci są, są naprawdę fajne i, i no, czy te, czytało mi się klatki z dużym zainteresowaniem, ja y, wiem i zdaję sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie, jeśli przerobię sobie klatki drugi raz, to odkryję w tym tytule coś nowego. Coś, o czym w, wcześniej y, nie zdawałem sobie sprawy, e, coś co mi umknęło, No, ale na pewno wrócę, wrócę do tego tytułu, bo y, dla mnie no, rewelacyjna sprawa. E, też bardzo mi się podoba to, że y, jeśli chodzi o format, y, to pasuje do Pictures Dentic i to ta sama wysokość mniej więcej te, ta, sama jako, ta sama jakość wydania. Znaczy ja to, ja, ja to, ja to doceniam, bo jeżeli wiesz... No, no tak, jeżeli do, rozumiem docenianie, nie rozumiem kierowania się tym, ale wiem, że ty się nie kierujesz tym przy wyborze znaczy, nie, nie, nie, klatki tak czy siak by w jakiś sposób trafiły do, do kolekcji, ale bardzo mi się podoba to, że wiesz dwa komiksy wydane na przestrzeni nie wiem, 10 lat przez dwóch różnych wydawców i są w tym samym standardzie. Kompatybilne. Tak, są bardzo są kompatybilne, fajnie wyglądają, fajnie się prezentują oba na półce. To, co może od klatek trochę odrzucać, to jest ta cena okładkowa, bo to jest jednak 500 stron w twardej oprawie, więc ta cena okładkowa i w dość dużym formacie to nie jest taki standardowy Amerykanin tylko... No, zdecydowanie większy format, no, cena okładkowa to jest 169 zł i to jest dużo, oczywiście to jest dużo, no ale też yy, zanim zaczniecie pluć, ja jestem, że nie wiadomo jak drogie komiksy się ukazują. To jest dużo, ale jest warte Tak, to, to nie jest za nic ta, ta cena, to nie jest z kosmosu jakoś wyciągnięte, bo tutaj tak jak mówię no to jest 500 stron w kolorze, w twardej oprawie i naprawdę re rewelacyjnie wydany komiks który szczerze polecam, bo jest to ciężka lektura, owszem, ale daje naprawdę dużą, dużą ilość satysfakcji. Gdy, gdy już się ją skończy to nie jest tak, że, jest, że, że głowa pęka i co, Boże co ja przeczytałem, tylko naprawdę wszystko w pewnym momencie zaczyna się układać w taką naprawdę fajną całość i można docenić to szaleństwo Dave'a Makina zarówno rysunkowo zdjęciowo, malarsko, graficzne, jak i to, jak, jak piszę te, te opowieści, bo no jest, jest, tego, jest naprawdę co czytać, co oglądać, więc ja jak najbardziej polecam klatki od wydawnictwa Team of Comics. Naprawdę świetna, świetna sprawa. Mhm. I zostajemy przy wydawnictwie Comics, <coughs> natomiast ja chciałem opowiedzieć trochę o komiksie pod tytułem Irena wydanym przez Team of Comics. Jest to tom pierwszy z trzech, pod tytułem Getto. Jest to francuski komiks, za scenariusz odpowiadają Marvon i Trifuel, za rysunek odpowiada Erward, a kolorował całą pracę Walter. I cała ta czwórka była w Polsce. I cała mam, ta czwórka prawda? była na komiksowej w Warszawie, więc chyba nawet... W, naszej, w naszym Narodowym Skarbie, jakim jest pan Ejsymont, chyba można nawet spotkanie obejrzeć, więc odsyłamy was do YouTube'a. Natomiast co do samego komiksu. Komiks opowiada o Irenie Sendlerowej i na początku trochę się zastanawiałem jak, jak to będzie, bo jest to bardzo, bardzo ciężki temat. Też bardzo doceniam, że jest to francuski komiks o Polce o zresztą bardzo ważnej w historii II wojny światowej osobie. I zastanawiałem się jak to będzie z podejściem do tego tematu w momencie kiedy był, kiedy jest on rysowany w sposób taki bardzo kreskówkowy. Natomiast jakby nie patrzeć, Maus też był. I... Nie, nie chcę tu tego komiksu w żaden sposób porównywać do, do Mausa, bo... Przepraszam, tak się zacząłem troszkę chichrać, bo po prostu zawsze mi się przypominają bole dupy o Mausa przy każdej możliwej okazji. A to, to, to, to, zawsze jest wiesz, zawsze jest o Mausa, e, bo to nie jest tak, że wystarczy jeden komiks o II wojnie światowej i jest z głowy. E, komiks jest świetnie napisany, nie mogę się doczekać następnych części, kiedy je e, będę mógł przeczytać. Bardzo doceniam um, zarówno u wydawcy jak i u twórców um, podejście do um, sprawdzenia faktów um, o Irenie Sandlerowej i bardzo mnie cieszą um, przypisy na końcu um, do konkretnych stron wyjaśniające co mogło być trochę nagięte i mówiące co, co, co, co było całkowicie prawdą, czy tam jeśli jakaś nazwa się nie zgadzała. No ale to cały czas jednak jest historia, którą stworzona na potrzeby tutaj komiksu. Natomiast cały ten, całe tło historyczne, które możemy znaleźć w przepisach bardzo, bardzo dużo daje i bardzo mnie cieszy, że takie coś się ukazało. Natomiast co do samego komiksu Zaczynając może od warstwy graficznej, bardzo mnie urzekło to, że nic, że nawet proste linie w tym komiksie nie są proste. One są zawsze narysowane tak tro, trochę, no. znaczy widać, że od ręki mi się to bardzo kojarzy z, z kredkami świecowymi, ale w sumie nie umiem powiedzieć, czemu mi się to kojarzy z kredkami świecowymi. Jedyne co tutaj jest proste, to tylko są zaznaczenia kadrów, mm -hmm. które też wielokrotnie bardzo płynnie przechodzą, co, co, co jest bardzo fajną rzeczą. No tutaj jak mam otwartą z oknem jeden kadr. To, to, to... Zauważyłem, że i dymki są takie właśnie troszkę rwane. <śm> jest takie coś co <śm> z tej kredki, prawda? <śm> <śm> Natomiast um, świetnie, jest, świetnie są przedstawione osoby, które tutaj pojawiają się w komiksie. Bardzo mi się podoba w momencie, znaczy podoba, uważam za bardzo ciekawe przedstawienie w na samym początku komiksu, kiedy razem z tam pomocą społeczną wjeżdżałem na teren e, getta warszawskiego, m, że wszystkie dzieci... E, jest to przeplecone, bo na dwóch stronach mamy e, rysunek getta i e, tu są pojedyncze kadry razem z e, dymkami, z tym co mówią postacie pojawiające się w komiksie, też bardzo fajny zabieg z pokazaniem twarzy postaci, które później w komiksie i tak się będą przejawiać, że nie mówi to bezimienny tłum, tylko jednak konkretne postacie w tym i tu jest przeplec przeplecione to, że te dzieci ciągle wierzą, że jak pani Irena coś mi tam da, czy ubrania, czy jedzenie, czy, czy szczepionki i są zwizualizowane na dachach, czy na murach też wplecione w to getto te ich marzenia, że będą silni, że będą najedzeni, nie wiadomo jakie tutaj smakołyki są narysowane, czy że będą mieli piękne ubrania i to wszystko jest przeplecione kadrami kobiety żebrającej o pieniądze bitego Żyda, czy pary Żydów, którzy cały swój dobytek wiozą na, na małej, takiej drewnianej taczce. I kontrast, który się tutaj pojawia z tymi dziecięcymi marzeniami, a jakby dorosłą rzeczywistością, mhm. a, wydaje mi się, że świetnie ukazuje ten historyczny e, moment. Znaczy może ten okres w, e, nieszczęsny w naszej historii. Mm. Bardzo podoba mi się też analiza społeczeństwa, która się tutaj pokazuje, e, pada z ust y, jednej Pada z ust jednej z bohaterek y, o tym, że mm, ludzie widzą, że to jest złe, ale i tak nie zareagują i że ona sama tak zrobiła. Później um, polecam wam wszystkim ten komiks, żebyście się z nim zapoznali i e, jeśli pr Przez chwilę powiem jeden spoiler, który jest dość ważny, bo zmienia bieg mm, komiksu i pcha bohaterkę do peł pełny, pewnych działań. Spoiler. Duży spoiler. Eee, bardzo, y, znaczy czymś nowym była dla mnie ilustracja śmierci jednego y, z dzieciaków z getta, y, zabita przez, y, który zostaje zabity przez Obersturmführera i y, y, że jest w taki bardzo dziecięcy sposób narysowana, bo wszystkie dzieci tam chciały, żeby <tryk> stać się niewidzialne i po prostu wyjść z tego getta. I w momencie, kiedy on Przeskakuje przez y, szlaban posłucharka. Y, tamten go y, nazista zabija, i następny kadrys, jak on zeskakuje, jak już jest niewidzialny, spotyka swoją mamę, i tak dalej. I jest to bardzo ciężki temat do narysowania, i wydaje mi się, że zarówno scenariuszowo, jak i rysunkowo tutaj wybrnęli z tego twórcy y, w ekstremalnie dobry sposób. Tu pod wielkim wrażeniem jestem y, i też. Wracając do całej warstwy graficznej albumu, on jest gigantyczny, przez co odbierasz go jeszcze bardziej jako taki um, album. Właśnie nie już jako taki komik, komiksik, nie wiadomo co. A, tylko masz wrażenie styczności z czymś, z czymś znacznie, znacznie większym. Więc szczerze polecam. Bardzo poruszający komiks, a warstwa graficzna um, sprawia, że jakby ciężkość tego tematu, który jest tutaj omawiany, jest bardziej przystępna. I teraz jak się nad tym zastanawiam, zresztą o jednym takim komiksie jeszcze będę dzisiaj mówił, um, wydaje mi się, że ciężkie tematy nienarysowane do końca realistycznie są um, łatwiejsze w odbiorze. Nie, um, nie zmniejszają wagi tego, o czym mówimy, tak jak to było chociażby w, w przypiskach ze strefy gazy, mhm. tak jak to było w Mausie tak jak to jest wierenie, tak jak to będzie w Tylko Spokojnie, y -y. o którym za chwilę będę mówił. Y -y. Gdyby to wszystko było realistyczne, ale rostł klimaty, y czy, czy chociażby nawet jakby to wiesz, Manara rysował, y -y. to nie wiem czy by mi się to y tak łatwo, czy, czy jakby bagaż emocjonalny nie byłby znacznie większy. Tu oczywiście komiks spowoduje refleksję. Natomiast y jesteś w stanie go, go prze, przeczytać i nie załamywać się od razu. No ja, to e, tylko taka e, moja teza. E, roz, rozumiem, o co chodzi. No, także <coughs> e, Team of Comics, kolejny świetny e, w ich zasobie e, album. Cena okładkowa 49 zł, twarda oprawa gigantyczny, gigantyczny format, rozmiar, nawet tak? nie, nie wiem co to, mam tam Asterixa gdzieś pod ręką, chyba to mogę porównać do ale, Asterixa, ale to, to jest jeszcze że, większe. Tak, widać, że jeszcze większe. Od klatek też jest dużo większy, więc no. to, Tom pierwszy z trzech pozostały na tak, tak, ostatniej no. stronie wrześniu 2017, tom drugi Żydzi, w 2018 tom III Warszawa. Tak Wracając jeszcze na chwilkę do tego formatu, na pierwszy rzut oka powiedziałbym, że jest to ten sam format więcej co Comanche z wydawnictwa komiksowego, które też jest na tyle ogromne, że musi mi na regale leżeć, a nie stać. No ale to no, no jest to kawałek takiego komiksowego. Mi teraz jest troszkę głupio się w Pierdzielaś, bo mówiłeś o Irenie, o bardzo, o bardzo fajnym komiksie pokazującym ważne tematy. Zaraz też przejdziesz do tylko spokojnie, które też jest takie e, dość, dość e, no porusza dość ważne wątki. Mhm. A ja tu mam quantum EDUDI. No to dobra, sz szybko. E, quantum Medudi Z wydawnictwa Fantasmagorie, tą pierwszy. E, Jedno swój jeszcze czekam, bo mi z żółwiami przyjdzie. Tak, tak. No, no dla mnie e, pierwsza refleksja, jaka mnie, mnie naszła na widok tego komiksu, to jest, e, no, że jest praktycznie sto, 100% tego valianta, że W sensie takim, że od razu widać po, po okładce i, e, i grzbiecie, że to, to jest waliant. Nie można tego pomylić naprawdę z niczym innym. E, bo tro, troszkę się zastanawiałem, czy na przykład waliant w wersje takie nazwijmy to umownie światowe swoich komiksów, czy ma tam z jakimiś innymi okładkami, powiem, że takie rzeczy się zdarzają, no ale, ale to tylko taki e, detali. W się bardzo doceniam jakby to, że tą jedną piątą zajmuje Pionowy napis Valiant, tytuł serii, a cała reszta okładki to jest już tylko, no. tylko grafika. Tak, a nie jakiś tam boom, bach, number one, <grym> polecam Alan Murray to te sprawy. Nie, e, no, no, nie no. wykluczam, że to się może pojawić kiedyś. E, tak, no, no tego, tutaj, tego tutaj nie ma, ale to, to są takie e, detale. Jeśli chodzi o e, samą jakość wydania, no komiks kosztuje 37,90, więc jest kurczę tańszy, tańszy w nawet. w o... chyba był jeszcze tańszy. Tak, nie? tak, no okładkowe jest 37,90, a to jest e, totalny standard e, Marvel Now z Egmontu, więc jest nawet 2 złote taniej, nie? Ojej, ojej, ojej, ojej. Ojej, ojej. E, t, miękka okładka, skrzydełka, więc na, naprawdę na no, no 100% takiej, takiej mm, powtórki jakby właśnie z tego, z tego Marvel Now od Egmontu, ale to tam też... E, nie, nie jest to żaden problem, to jest właśnie fajne, że już ostatnio chyba mówiłem, że im mniej mam miejsca na regale, tym bardziej doceniam komiksy w miękkiej oprawie. W środku fajny kredowy papier i generalnie do jakości wydania przyczepić się w żaden sposób nie mogę. Natomiast samo Quantum and Woody, to już wspominaliśmy chyba przy okazji zapowiedzi, że to jest taki Deadpool, tylko że zabawny. Bo, bo, bo, bo o, ile, o ile komiksy z Deadpoolem już od dłuższego czasu są dla mnie totalnie nie, nie, nie do czytania przynajmniej w znakomitej większości bo okej okay, raz na jakiś czas Marvel tam wypuścili coś fajnego ale ta seria Znał, która się ukazuje w Polsce jest no dla mnie jest stra strasznym przeżyciem było obcowanie z pierwszym tomem oraz z Tomem Dobry, Zły i Brzydki który był chyba trzecim. Bo bardzo, bardzo chwalono tą historię, mówię dobra, może, może damy szansę i, i jednak nie. Natomiast ten, ten Quantum and Woody no to jest historia dwóch braci, który, których no, za dziecka trzymali się bardzo mocno siebie, byli nierozłączni i praktycznie mogli na sobie polegać. oczywiście Lata minęły, drogi, drogi się trochę rozeszły, pewne wydarzenie sprawiło, że znowu, że no, no, pewne wydarzenie sprawiło, że znów musieli wspólnie stawiać czoła pewnym wyzwaniom, pewnym problemom. Tutaj staram się możliwie jak najmniej spoilerować, ale koniec końców no, dochodzi do tego, że obaj zyskują supermoce. I ponieważ są y, duetem, delikatnie rzecz ujmując y, najgorszych superbohaterów na świecie co zresztą moctem całej serii y, no chcą robić dobre rzeczy a wychodzi im jak zwykle czyli w pewnym momencie pojawia się kupa chaosu, y, kom komedia po prostu. Kupa chaosu to mógłby być mega dobry przeciwnik w komiksie Łukasza Kowalczuka jak byłby takim wielkim gównem. Łukaszu, no. okay. <śmiech> okay. <śmiech> wracając do Quantum and Woody, no w pewnym momencie oczywiście wpadają w potężne tarapaty, próbują ogarnąć swoje moce, mają też problem bo nie, nie mogą szczególnie długo przebywać w odosobnieniu z pewnych powodów. No i czytamy po prostu historię, w którym ten niby odpowiedzialny brat i taki totalnie roztrzepany, nieodpowiedzialny, zupełne dwa przeciwieństwa próbują jakoś współpracować. To jest wszystko to, co już widzieliśmy nieraz, że oparcie historii na dwóch totalnie skrajnych przeciwieństwach próbujących odnaleźć się we współpracy. i wynikających z tego, z tego gagów i żartów sytuacyjnych, słownych tego jest tutaj naprawdę dużo i fajnie mi się to czytało ze względu na to, że po pierwsze fabuła jest może nie jakaś szczególnie mocno pomysłowa ale nie traktuje ten komiks czytelnika po prostu jak durnia Moment, co, co jest dla mnie jednym z głównych, z głównych zarzutów wobec tych właśnie mainstreamowych superbohaterskich komiksów Żartów jest tutaj dużo i owszem, część z nich jest taka e, powiedzmy ocierająca się o kiblowatość, ale, ale e, no naśmiałem się dużo przy, przy tym, przy, przy lekturze, gdy pojawia się koza, to już w, w ogóle robi się naprawdę zabawnie. E, James Asmus, scenarzysta. Fajnie wyczuł po prostu te postacie. Bardzo mi się to podoba jak na przestrzeni tych czterech zeszytów, ponieważ pierwszy tom składa się z czterech zeszytów i kolejne to... No, zawsze w tak, tak, jak 4, powiedzieć, to że, że to jest standard, że e, kolejne tomy, wszy wszystkie mają po, po cztery numery. Dobra, tam są jakieś wyjątki, gdy się pojawia nie? miniseria sześciozeszytowa to jest w jednym tomie, ale generalnie takim standardem w waliancie są cztero story arki. Ma to swój urok, bo nie ma tych takich przestojów. Bardzo często jest tak, że te, te środkowe części danej historii, typu zeszyt 3, zeszyt 4, to jest takie po prostu żeby tylko wiesz, zapchać miejsce i... Ja trochę tak miałem z żywymi trupami, że jak czytałem to w wydaniach zbiorczych, to w większości było... tam 6 zeszytów jest, nie? Mhm, tak. 5. A, no, tak, no, żyjemy, dobra. I szósty, a tu masz co w Dobrze, i muszę przeczytać następny. I, doku, i, dokładnie, i... tak. To był mój problem z żywymi trupami. <śmiech> Natomiast y, tutaj, gdy mamy cztery zeszyty, tak naprawdę nie ma nawet miejsca na to, żeby po prostu robić takie mydlenie i, i ciągnąć wątki nie wiadomo po co. Więc y, tempo o, czy one. Bo za, zawsze się na tym... Y, nigdy tego nie liczyłem. Czy przez to, że tu są cztery zeszyty, to masz mniej objętości niż w, y, powiedzmy, DC Marvelu? E, Czy to są grubsze cztery zeszyty? Nie, nie, nie, to są normalne cztery zeszyty, ale Wariant zawsze coś tam dorzuca do tych wydań zbiorczych i tutaj też tych tej galerii trochę jest, więc y, no, wydaje mi się, że... Y, no, ale masz w sumie dwa zeszyty mniej niż w przeciętnym tomie. Y, no jeden, jeden, teraz y, raczej Marvel, jeśli chodzi o Marvel, w porównaniu do tych Marvel Now, no to najczęściej tam jest pięć, czasem sześć. E, bo e, jednak wydania zbiorcze z DC, patrząc chociażby na te z New 52, mhm. to on, oni tam potrafią takie byki upchać nieraz, że, że, że, że, że po 200 stron wydania zbiorcze to, to, to było takie dość charakterystyczne tam, że... A pamiętasz, jak z Anon Soldierem było? Że pierwszy to był normalny, hmm. drugi był gigantyczny, a trzeci był cieniutki. A trzeci był cieniutki. Tak, tak, pamiętam, niestety pamiętam. Dziwaczne to było. <śmiech> Świetny komiks. Natomiast, znowu wracając, nie ma tutaj miejsca, na, nie ma tutaj miejsca na, na to, żeby się tak na dłuższą chwilę zatrzymać, więc, więc się też za bardzo nie nudzimy. Są postacie, które są śmieszno przerażające, jak na przykład koszmarna brygada pojawiająca się pod, pod koniec drugiego rozdziału tej historii. Sporo, sporo śmiechu, rysunkowo bardzo fajnie, pasuje, pasuje styl Toma Faulera do E, opowiadanej historii jest taki lekko kreskówkowy, ale z drugiej strony nie aż na tyle, jak, jak wiele innych tytułów. Ty, to nie jest, nie wiem, Scotty Young ani nic z tych rzeczy, tylko. Jest... Scotty Young też by się odnalazł w tym tytule wydaje mi się. Zdecydowanie. E, okładki poszczególnych e, rozdziałów oraz samego, e, samej okładki Tomu to jest e, Ryan Suk e, oraz no, tak, ra, Ryan Suk i tam w. No z pomocą kolorystki Jordi Bellareo, na końcu mamy dodatki i dodatków. W dodatkach są fajne takie jednostronicowe komiksy, które Valiant swego czasu wypuszczał jako, takie, jako taka seria zajawek zachęcających do sięgnięcia po, po, po komiks i to nie są typowe pre previewsy typu tam parę stron z komiksu, tylko to są osobne, osobne historyjki rysowane w ogóle przez, przez chyba. Znaczy na pewno rysowany przez innego, innego twórcę. Hmm, jeśli chcecie się pośmiać przy komiksie superbohaterskim, który nie jest, nie jest Deadpoolem, o to, to mm -hmm. tak po prostu powiem, bo... E, A powiedz mi, jak wypada też tłumaczenie, bo ja to czytałem w języku angielskim i jest zabawnie? No tak, tak. No, podczas, podczas lektury się śmiałem. I, e, znaczy y, no, jest parę takich, wiesz, żartów powiedzmy, przetłumaczonych dosłownie, ale też tłumacz tam widać, to troszkę dodawał od siebie. To nie jest może jakieś mistrzostwo świata, czy coś w ten deseń, ale... Natomiast e... wydaje mi się, że też Quantum i Woody wiele rzeczy miał zabawnych przez to, co co się działo przez akcję, niż przez tak, też tak. przegadane dowcipy. <coughs> <Deadpool>. <coughs> no I też właśnie żarty wiesz, rysunkowe też są bardzo fajne, bo e, ten Tom Fowler po prostu tam wrzucał w te obrazki parę fajnych rzeczy i też mu to, też mu to bardzo fajnie wychodziło. I ja się strasznie uśmiałem, jak Quantuma wepchnął w ten strój, a po czym sam się przebrał i że wygląda jak debil, więc pójdzie normalnie. <coughs> <to>. Dokładnie tak. To <coughs> jest właśnie jedna z fajniejszych nawet scen. Więc tak podsumowując, jest to fajna taka super bohaterska historia, nie jakaś wybitna. Valiant ma w swojej ofercie dużo lepsze rzeczy moim zdaniem, ale tak na start, na start wydaje się, wydaje się całkiem spoko. Tak żebyście mogli zapoznać się z postaciami, i myślę, że spokojnie będziecie w stanie ich polubić. Też możecie się przy okazji zapoznać z tym jak mniej więcej wygląda to, to komiksowe uniwersum Valianta, że mamy... Pierwszy tom, cztery numery i nie, nie mamy tu gościnnych występów wszystkich po drodze i no, po prostu fa fajnie, fajnie tak na wejście, mam nadzieję, że kolejne tomy będą w miarę szybko. Tutaj jest od razu na skrzydełku zapowiedź kolejnego tomu bez, bez daty wydania, ale już jest polska okładka, więc myślę, że prace trwają. No, i oby jak najwięcej z warianta. jeszcze tak, tak. Fady i Bloodshota warto o, by było. No i Herbinger, wszystko. I, jeśli jedna seria <śmiech> komediowa się dobrze sprzeda, to mam nadzieję, że Archer i Armstrong. O, to by było super. No. Również się powiem. Tylko, by... że problem z Archerem i Armstrongiem jest taki, że później trzeba by też ściągnąć braci Armstronga. Może bez Eternal Warriora, bo tam. Mhm. tam ale Iwaru jest tam dość ważną postacią. I też w sumie jest ta taka seria, nie? Gdzie. Quantum and Woody oraz Archer i Armstrong się spotykają. Tak, tak. To nie, nie to pamiętam, najlepszy crossover. Nie pamiętam, The, The Delinquents, tak? Tak to mm -hmm. się chyba nazywało. No więc tak, tak jest, jest, jest szansa na to, żeby, że możemy dostać <grym> naprawdę dużo więcej takich fajnych, zabawnych, super komiksów, które... Których nie ma tak naprawdę dużo. Tak, I... Znaczy, których nie ma tak naprawdę. I, bo... i no, no, po prostu moim zdaniem to Quantum and Woody, tą pierwszy już jest spokojnie lepszy od... 90% tego co się ukazało e, z Deadpoolem czy Harley Quinn w Polsce. Chociaż też przyznaję się nie czytałem wszystkiego ale ale no, Quantum and Woody podobał mi się e, dużo dużo mocniej. To wracając do cięższych tematów w, ta w takim razie. E, Przepraszam że się wtrąciłem. <śmiech> Chciałem przejść do komiksu pod tytułem Tylko spokojnie autorstwa Henryka na podstawie wspomnień Ani i Marka Warzechów. Komiks jest wydany przez Kulturę Gniewu i opowiada o i tu właśnie no, normalnie bym powiedział, że opowiada o walce z nowotworem, natomiast on wydaje mi się, że bardziej opowiada o życiu z tym nowotworem, bo to nie jest żaden e, tani melodramat, który e, wyciska ci łzy, bo, bo ktoś zachorował na... na nowotwór, to znaczy, bo ktoś ma nowotwór, y, tylko pokazuje o tym, jak główny bohater tutaj Marek dotknięty rakiem płuca żyje z tym i o tym, o, o wsparciu które ma, o problemach które ma i o tym, że cały czas jego życie kręci się wokół muzyki, co jest też świetnie podkręty, podkreślone rysunkami sama, sama okładka kiedy idzie po płycie winylowej i jest wielokrotnie powtórzone tylko spokojnie streszczał właściwie Teknie, te, ten komiks. Tego... Tak takie jakby hmm, te, ta igła tak przeskakiwała cały czas po jednej tej samej ścieżce, tak? -te, ter, ter, A, też tak. się. <Coloniali ro inside> okay. Natomiast bardzo dużo muzyki jest w tym, w tym komiksie. To jest w sumie kolejny komiks bardzo związany z muzyką. No, dużo tego powychodziło ostatnio. Ale same dobre. Mhm. To tylko się cieszysz. Czy to tylko spokojnie trzeba czytać wywiady wcześniej? Nie, do tego nie trzeba, mam nadzieję, nie trzeba, że nie trzeba czytać wywiadów wcześniej. Jeżeli <grym> się okaże, że znowu czegoś nie zrozumieliśmy. Jesteśmy, jesteśmy my, Andrzej. <grym> <grym> e, jestem pod dużym wrażeniem e, warstwy graficznej stworzonej przez e, Henryka i na pewno z każdym następnym komiksem e, twórcy będę się chciał zapoznać, ponieważ jest bardzo uniwersalna, od rzeczy zabawnych do rzeczy trochę bardziej abstrakcyjnych, jakby jak ta przemiana głównego bohatera po tym, jak już dowiaduje się, że ma nowotwór i powiedzmy, że trochę dziczeje. Ja to odebrałem jako taki trochę odejście od społeczeństwa, że już nie, nie staje się do, do końca jego częścią, natomiast wszelkiego rodzaju e, przemycone, przemyceni twórcy, przemyceni muzycy, którzy się pojawiają i rozmawiają z Henrykiem. Oni też mają wtedy inny kolor e, dymka. Bardzo, bardzo Nie, nie z Henrykiem, prawda? Hmm? Z, z Markiem. A ja Henry? powiedziałem Henryk, bo tak, tak to jest jak przepraszam, za karę pożyczę, za karę, za karę pożyczę, mm, muzycy, którzy rozmawiają z Markiem, którzy są, są jego idolami, wszystkie ich płyty ma i tak dalej, świetnie to uzupełniają i też to jest bardzo intymna rzecz, w sensie rodzinne doświadczenie <gulizacja> takiej choroby i tutaj jest świetnie zobrazowana przez Henryka, bo nie jest, nie jest naiwna, nie jest nachalna. Jest no, no idealnie zobrazowana jako coś, coś ludzkiego. Bardzo dobra rzecz i też świetne wybrnięcie z, ciężkiej, z ciężkiego tematu, jakim jest nowotwór i tutaj dla państwa Warzechów też w wydaje mi się, że to był ogromny e, krok, żeby, żeby się zdecydować powierzyć komuś tak naprawdę mm, swoje przeżycia, doznania e, i, i, i tak dalej. Więc komiks bardzo, bardzo ważny i pomimo tego, że jest mm, opisem jakby w sumie życia z wyrokiem śmierci, to nie... Nie, nie wpadasz po nim w, de, w depresję. Jest bardzo pouczającym i mimo wszystko optymistycznym dla mnie. To, to, to tak było pocieszającym, pocieszającym e, dziełem i sama końcówka no, jest idealna. Jest e, po prostu z, zakończenie w ten sposób, e, nie wiem czy dałoby się lepiej. Jest jednym z najfajniejszych zakoń, zakończeń jakie czytałem przez ostatnie lata. I no, Kultura Gniewu świetnie wydane, 40 zł, super sprawa, więc e, to jest też komiks, który możecie komuś dać, kto nie wierzy, że e, komiksy mogą być o czymś, że, że są tylko o, takimi bajkami powiedzmy, więc e, warto, warto dla każdego o każdej porze, kolejny świetny tytuł od Kultury Gniewu. I e, tytuł, który mnie na pewno zachęcił do śledzenia twórczości Henryka. Aha. Tak teraz sobie pomyślałem, m może zrobimy kiedyś odcinek, w którym będziemy tylko i wyłącznie narzekać. Po czym, po czym naszła mnie druga myśl, że w sumie nie miałbym o czym że ostatnio jest akurat jakoś tak fajnie... Zwiastuny Humas. No, no okej, okay, ale ko, ko, komiksowo, że akurat jest jakoś tak, że co mi wpadnie w ręce, to się okazuje, że mi, mi się po prostu bardzo podoba. E, oprócz oprócz właśnie nie wiem, tak na, szy na szybko... Czy ja miałem ostatnio jakiś srogi zawód komiksowy? No nie umiem sobie przypomnieć tak, tak na szybko. A, dobra, Man, y, jedna manga mi się tak pr przestrzeliła. Ale skoro już jesteśmy przy mangach, mhm. no to y, przechodzimy do wydawnictwa Studio JG i też mamy po jednej mandze jeszcze y, do, do opowiedzenia. I chciałbym zacząć od Dziewczynki w krainie Przeklętych y, autorstwa Nagabe. Y, na początek y, parę słów o detalach. Y, Cena okładkowa 39,99. Jak na mankę można by powiedzieć, że całkiem dużo, ale to, nie, to jest. Twarda oprawa. Tak, to jest wydanie takie bardziej wypasione. Mamy twardą oprawę, mamy obwolutę, mamy troszkę powiększony format. I dla wydawnictwa Studio JG, to jest z tego co wyczytałem na internecie, to jest pierwszy tytuł taki właśnie z linii bardziej ekskluzywnie wydanych, mank, ale nie ostatni. Na pewno kolejne tomy będą, no wiadomo, w tym samym standardzie, ale też wydawca się rozgląda za innymi tytułami, które można tak opublikować. Fajna rzecz. Wygląda, wygląda bardzo fajnie. Okładka już mnie, już mnie kupiła, ponieważ była taka... Na swój sposób mroczna, ale zarazem słodka i generalnie, generalnie... Bardzo muminkowa dla mnie. Tak, tak. O właśnie, to jest bardzo, bardzo fajne porównanie. No ja generalnie powiem tak, że dziewczynka w Krainie Przeklętych i z tego co zauważyłem, jestem troszkę odosobniony w tej opinii, ponieważ mnie te, ta manga totalnie zachwyciła. Dużo osób mówi, że okej, okay, jest spoko, jest fajne, a ja, ja się po prostu w tej, w tej mandze zakochałem. Dla, dlaczego? Mamy tutaj naprawdę rewelacyjnie, przynajmniej w moich oczach tak to wygląda, pokazaną relację między dwójką głównych bohaterów i jest to kilkuletnia dziewczynka, ona się nazywa Siwa, która mieszka w lesie przeklętych z jakiegoś powodu. Jej opiekunem jest na oko dwumetrowy demon, który z wyglądu bardziej przypomina angielskiego dżentelmena z głową diabła, niż po prostu jakieś, jakieś mega przerażające monstrum. No i oni sobie żyją w chatce, w lesie. No Jest, jest problem taki, że dziewczynka nie może pod żadnym pozorem dotknąć mistrza, tak, tak, tak do niego mówi, ze względu na to, że wtedy sama zostanie przeklęta. No ale no, oczywiście nie licząc tego, że jest to dziewczynka i demon, to mają taką mega dobrze rozrysowaną i, i, i rozczulającą relację powiedzmy ojciec-córka, gdzie no naprawdę już po kilkunastu stronach po prostu widać, że, że ta, ta Siwa jest takim promyczkiem światła w tym, w tym ciemnym lesie, w tym życiu, które prowadzi mistrz po prostu... Będąc demonem jakoś tam szczególnie dużo zajęć nie, nie ma, muszę, muszę powiedzieć, bo e, cała konstrukcja świata też pokazuje, że e, ci przeklęci to raczej mają, ma, mają mocno pod górkę. Tak, tutaj nie, też nie chcę wchodzić w szczegóły zbyt mocno. E, no i też z drugiej strony widzimy, że mamy tego mistrza, który podobno nie czuje, nie ma serca e, takie rzeczy, ale z drugiej strony jest w stanie naprawdę dużo znieść, żeby e, Siwa była bezpieczna, była szczęśliwa i chociaż zna pewien sekret e, dotyczący tej, tejże dziewczynki, e, to z jakiegoś powodu nie potrafi jej go wyjawić, ponieważ wie, że wtedy e, ona by się totalnie załamała i przestałaby być takim właśnie promyczkiem nadziei. I e, to, może to nie brzmi jakoś szczególnie oryginalnie, ponieważ ta, tego typu historie obyczajowe to, to no, no dużo na pewno takich powstało, ale po prostu yy, rysunki. Yy, pierwsza od dłuższego czasu manga, która dla mnie, która po prostu ma... To jest taka mieszanka yy, typowo mangowego stylu, jak i też takiego europejskiego mocno, z, z mocnym europejskim zacięciem. Yy, jest no Właśnie taka, taka scena bardzo fajna, na której teraz otworzyłem, gdzie jest po prostu no na jednym kadrze, y, rozłożonym na dwie, na dwie strony, jest po prostu 100% poka pokazane tego, tej relacji pomiędzy y, Siwą i mistrzem i y, y, y, no, no ja się przyznaję do tego, że... Y, Mega, mega, mega mocno mi serce topniało po prostu e, podczas lektury tego, tej, tej mangi, e, bardzo szybko się wkręciłem e, i za, e, zacząłem e, kibicować e, te, tym postaciom. Bardzo, e, bardzo fajnym zabiegiem jest pokazanie e, struktury świata, e, przeklętych oraz, oraz królestwa błogosławionych za pomocą tam ich chyba z czterech albo pięciu strażników z tego Królestwa Błogosławionych, którzy wchodzą na tereny Królestwa Przeklętych i powiedzmy polują na te demony i przez całą oni mają dość dużą rolę w tej mandze ale żaden nie ma imienia i po zakończeniu lektury uznajesz, że oni w ogóle nie, nie muszą mieć imion, bo są postaciami, które owszem Dużo wyjaśniają czytelnikowi, te, jak, jak działa ten świat przedstawiony na łamach Dziewczynki w Krainie Przeklętych, ale to jest ich rola i nic więcej oni do niczego więcej w sumie nie są potrzebni. Prawdopodobnie w ogóle się nie pojawią w kolejnych tomach. Więc tak na, w zasadzie po, po co im budować jakieś backstory. I, I to tak właśnie na, naszła mnie taka refleksja. Uznałem, że OK, fajny zabieg, że taki pomysłowy, spoko, że Chociaż ich rola jest duża, to jednak nie jest ważniejsza od tych dwójki głównych bohaterów. Zakończenie pierwszego tomu mangi jest takie, no z jednej strony spodziewane, ale z drugiej strony i tak jakoś mi tam zadziałało na, na emocje. Mam nadzieję, że studio JG bardzo szybko opublikuje kolejny tom. Ponieważ, no, no, tak jak mówię, totalnie się zakochałem, za, zarówno w warstwie e, scenariuszowej, jak i rysunkowej, bo naprawdę cieszę się, że mogę powiedzieć wreszcie o jakiejś mandze, że trafiłem na mangę rysowaną tak, że, ten, że te, te ilustracje są bardzo charakterystyczne, że to nie jest po prostu kolejny, kole, kolejna manga, która wyszła z, z jakiejś japońskiej fabryki e, mangi, tylko po prostu widać, że ten e, twórca, na gabę. Ma taki wyrazisty styl i y, narracyjnie jest, jest super i no, no co tu dużo mówić, ja, ja jestem absolutnie kupiony i chcę więcej. Z tego co mi wiadomo y, Dziewczynka w Krainie Przeklętych zdobywa coraz większą popularność także poza granicami Japonii. Jest to seria, zdaje się, kontynuowana. Na chwilę obecną trzy tomy. Więc nie wiem, czy się znowu nie wpierdzieliłem w jakieś never ending story, ale je, nawet jeżeli... To było yy, warto. Tak, tak. Pierwszy tom mnie totalnie kupił. Jeśli kolejne będą równie dobre, to może to trwać i trwać nie mam nic przeciwko. Ja przechodzę do innej mangi, również wydawnictwo y, JG. Jest to kolor z innego <śmiech> wszechświata, Apple of Crafta. Adaptacja i ilustracje Tanabe go. go. Go. Go. No to go. No to przypał, To mnie brat zawij. No nieważne. E, znałem się, kiedy zmieniono kolor z innego wszechświata, bo jak mam stare wydania Lovecrafta po polsku, to się to nazywało kolor z przestworzy. I może moja przyzwyczajenie do tego, lubię tą nazwę, nie zmienia to faktu, że manga... Jest bardzo udana, w sumie dość świeża, bo w Japonii ukazała się w 2015 roku, więc dość, dość szybko chyba. Chociaż w sumie teraz po trzech miesiącach potrafię wydać w Polsce komiks ze Stanów. Więc... My, nie, my nie ogarniamy tak. rynku japońskiego, więc no, dziewczynka w Krainie Przeklętych jest z 2016, więc... No wygrałeś. Aha. <śmiech> uh. <śmiech> Kolor z innego wszechświata jest adaptacją jednego z, w sumie, moich ulubionych opowiadań Lovecrafta i przy okazji jest tym, co najbardziej sobie ceni w mangach i w sumie komiksach obecnie. Nie jest serią. To jest wspaniałe. Pojedyncza, wspaniała historia i bardzo mi się podobała, bo na wszelki wypadek sobie przeczytałem później jeszcze raz kolor z innego wszechświata w wersji już stricte, stricte książkowej. I bardzo ładnie to oddaje. Wszystkie emocje, które są pokazane na twarzach bohaterów. To, że wyjątkowo dużo się dzieje. Ja po prostu za mało Mank czytałem. W porównaniu do mang, które znałem tutaj, wyjątkowo dużo się dzieje w kadrach. W sensie są mniej takimi storyboardami, scenorysami, ja, jak byłem przyzwyczajony, że w sumie jest postać i coś tam w tle. E, świetna rzecz. Bardzo dobrze mi się czytało e, zilustrowanie tego horroru Lovecrafta o tym czymś, co spada w meteorycie. I e, kiedy naukowcy do tego podchodzą i mówią, że ten meteoryt jest miękki. I patrzysz na niego i myślisz sobie, że faktycznie jest narysowany tak, jak byłby e, miękki. Więc bardzo fajna rzecz, e, zmiany w tego bohatera, plus e, coś, co byłoby dla mnie ciężkie do oddania, jeszcze tym bardziej w czarno-białym komiksie, ten kolor z innego wszechświata ma kolor, którego nie znamy, więc narysowanie czegoś takiego to... Nie, nie wiem, jakie to jest wyzwanie. Może dlatego dobrze, że jest to komiks czarno-biały, ponieważ w momencie, kiedy on się pojawia... Dalej, dalej nie wiemy, co to za kolor. Tak? Dalej nie wiemy, co to za kolor, natomiast on się pojawia w formie takiego świecenia, migotania. Mhm. Mi się to kojarzy z takim czymś, jak poświeciłbyś w, w tafle wody i tafla wody odbija światło w ten sposób. To, to coś takiego, mi się oczywiście kojarzy z benzyną, bo benzyna ma bardzo dziwny kolor jak się rozleje, chociaż pierwsze, z pierwszej strony są kolorowane i o ile wyglądają oczywiście ciekawie jako taki prolog, to cieszy mnie, że cały komiks nie jest jednak w tych kolorach, bo byłby zbyt męczący dla oczu moim zdaniem. Więc świetna adaptacja. Jeśli tylko lubicie Lovecrafta, a ewentualnie jeśli si jakimś studiem nie znacie Lovecrafta, a dobrze odnajdowaliście się w mangach, które tworzył i to, czy ogólnie lubicie grozę i horror, to, to bardzo wam polecam. Trzy dyszki kosztuje, komiks dla dojrzałego czytelnika, według opisu, wydawcy. Fajna sprawa i muszę się bardziej przekonać do mang w takim razie. Mhm. No, to tak już oftopowo można powiedzieć, że ostatnie mangi wydane przez studio JG, te, które się ukazywały na Pyrkonie, czy też też troszkę później, no jak tak się przeglądało te zapowiedzi, to naprawdę bardzo dużo takich tytułów interesujących, powiedziałbym, bo JPF jest takim wydawnictwem, które sięga po te zdecydowanie najsłynniejsze tytuły. No, jest tam, takim przynajmniej, ty przynajmniej ja to tak odbieram, o, tak, tak powiem, bo pewnie, pewnie osoby, które siedzą w tych mangach e, powiedzą, że nie, nie, nie, wcale tak nie jest, po prostu no, wiesz, e, przechodzę koło stoiska JPF-u, widzę Atak Tytanów, widzę e, one, one Punch Man, widzę Naruto, ja to, ja to kojarzę, chociaż nie, nie znam, nie oglądam mang, to te tytuły jakoś mi tam w, wszystkie gdzieś tam mignęły. Waneko z kolei, z tego co zdążyłem się też już troszeczkę sam przekonać, ma dużo szerszą ofertę jeśli chodzi o gatunki i tych ogólnie tych tytułów mają dużo więcej niż, niż JPF. Jeszcze Hanami. I, tak, tak i, i kryją się wśród nich te właśnie też takie całkiem fajne tytuły, ale zauważyłem, że to jest właśnie bardzo dużo takich, takich seriali, także wiesz po 20-30 tomów i, i neverending Story jak ja to nazywam. Hanami to jest w ogóle inna, inna sprawa, bo oni zawsze sięgali po takie mangi bardzo, bardzo nieoczywiste, prawda? Takie mm, ambitniejsze, bym, bym powiedział, o nietypowej tematyce, wiesz, Balsamista, Monster, e, Saga Winlandzka, to jest wszystko takie nietypowe jak na mangę. Przynajmniej tak ta, ta, ta znowu ja to mhm. odbieram, No a Studio od G też też może... Y, Odnalazło teraz te, taką, taką niszę właśnie, że też y, mają owszem jakieś tam swoje te, te mangi takie powiedziałbym bardziej serialowe, czyli mające tam większą ilość tomów, ale też właśnie potrafią sięgnąć po, po taką dziewczynkę w Krainie Przeklętych, y, po, po y, Lovecrafta. Y, tam Manhole, bardzo z opisu mi się podobało, takie, takie krótsze, krótsze mangi, ale z opisu bardzo interesujące, patrząc na przykładowe strony, czy tam obwoluty też właśnie graficznie takie dość wyróżniające się, więc no myślę, że Studio OTG może być takim kierunkiem, który trochę obiorę właśnie przy, przy tym dalszym poznawaniu mang, mhm. więc jeśli macie tam y, większą, większą wiedzę na temat MANG, jesteście w stanie coś nam polecić, po co ewentualnie mo, może, mo, warto sięgnąć, zwane jako ze studia JG, z JPFu też, no ogólnie z MANG, to dajcie znać w komentarzach też y, z chęcią coś y, przyjmiemy y, jakieś sugestie. Poszerzymy naszą wiedzę. Dokładnie, tak. Y, I co? I na dziś to by było wszystko. Słyszymy się za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Czołem. Cześć.